ta ta ta ta impra z trwa Ta ta ta ta gruba impra z, Ra, ta, ta, ta, ta, ta, gruba impra z dwa Jak się macie po raz drugi ten co impry swoje lubi Ten co powódce głupi tanecznych kroków nie gubi Jak w wodzie głupik wyśmienicie płynę kocham Jak druga strefa chlam i tańczę nie to wynocha Zbrać mi radocha dziś na serio jeszcze trzeźwo Do super alkoholowych burdzić podchodzę z rezerwą Stoppiesz najebany wpierdol i tu głupo dminie pierdol Z jedną małą buteleczką jak waber tu nie ma lekko, grubej impre sequel, weź nasy przechyli, przełkni czy to sylwestrowy pląsz Czy chaos pary w stylu letni Wciskamy gaz do dechy, bo lubimy się najebać Powracam do tych dni, w których promilowy letak. Wygrywam dziś ten przetarg na zrobienie grubej impry Gniazdo u szarda, jak to kiedyś wspomniał Biggi Napisgani już na migi, na rekuciu ktoś odjeżdża I dupia Stepany z klasą w stylu tuńska nadjeżdża I na pełne pery wjeżdżam, u boku masło kobietę Mieszam z Red Bullem depę, rozpoczynam imprezę ta, ta, ta, ta, ta, ta, groba, impra ta, ta, ta, ta, ta, groba, dva. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Impra z reszciem trwa ta ta Gruba impra z reszciem dwa Zestawienie wciąż trwa Gruba Impraz z reszciem dwa Jest kobra swata m, hupeja gandy park Na grubo nie inaczej Teatr pijackich wypaczeń Ciśnienie w górę skacze Podniesione łiskaczem Ty możesz z boku patrzeć Jak się boi ziewni pacierz My dalej się bawimy Bo to grube impry maciesz. W klubie czy na hadzie Dzisiaj trójce złą poznacie Widzę idzie macie W ręku trzyma buteleczkę Lubię te wieczory z nimi Jak dupy niegrzeczne Bajeczne eskapady, już po chwili bez ogłady Czasem robimy trzodę, no i nie ma na to rady Załącza się pan Henk, zawsze gotowy do zwady Nie chcemy go tu mieć, bo wpadliśmy dla zabawy Dla poprawy nastrojów, fani alkoholu, joyów Klubowych podbojów, a nie zajęć dla odbojów Więc dalej kompania, kielich, w dłoń i do boju Ta-ta-ta, ta-ta-ta, groba impraz z trwa Ta-ta-ta, ta-ta-ta, groba impra z, -ta -ta, ta -ta, ta -ta, impra z dwa Ta-ta-ta Zreszciem trwa rad ta ta ta ta ta Gruba impra z ryściem dwa Najebani na wesoło Na jeżycach ekstra bifor Buda wyborowa stare dobre polskie kino Komu zagra Chopin się okaże nieco później Nie wiem jak zakończy się ta impra Bywa różnie Już jesteśmy w klubie DJ wiesz co masz robić Znamy się na rapie więc ci radzę dopierdolić Trzeba nam gotówki bo z plastikiem coś nie zicher I rozlewamy łychę bo to gruba impra z rychem Ukochane mordy najebane coraz bardziej Dziś nie pozwalamy żeby za w gardle, napalone świnie, póki co na drugim planie, północ net wybije sto lat chórem wyśpiewane, wódki ukochanej nikt za koniecznie nie wyleje, gruba impra w toku z ryżkiem, Piotrem i Maciejem, luta jak co tydzień, jak Delix, old schoolowo, czy to hata czy klubowo, napierdolmy siedzi zdrowo. Ta ta ta, ta ta ta, gruba impra z trwa, ta ta ta ta ta ta, gruba z dwa, Impraz twa, ta ta ta ta ta ta, groba imprazreścim dwa.